I to już wszystko. A na ostatni serwis informacyjny zapraszam o 18.57. Radio rokowo i alternatywnie. Autopromocja. Trushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23. Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja. 7,2 miliardów nanosekund. Herezji szyderstwa i braku układu. Najcięższa audycja też. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku. Facebook.com, ukośnik radioafera. Autopromocja. Reklama.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 Radio Afera, rokowo i alternatywnie Kultura to tutaj? Co głowę zawracają? Trzymaj ją! Sabotaż kulturalny Dzień dobry wszystkim, mamy czwartek, 9 kwietnia Co oznaczać może tylko jedno Sabotaż kulturalny w Radio Afera ja jestem Mikołaj Nalewajko i będę dziś Waszym prowadzącym. Dzisiejsza audycja nie byłaby możliwa, gdyby nie mój wspaniały realizator Kuba Mazur. A w dzisiejszym sabotażu porozmawiamy o szóstej edycji Festiwalu Teatrów Tańca Granice Natury, Granice Kultury, organizowanego przez Polski Teatr Tańca. W studiu są ze mną Anna Koczorowska, specjalistka do spraw pr Polskiego Teatru Tańca oraz Nina Burnewicz. Producentka tegorocznej edycji festiwalu. Witam Dzień serdecznie. Dzień dobry. E, bardzo mi miło Was witać w radiu. E, ja, zanim zaczniemy rozmawiać o samym festiwalu, chciałbym taką anegdotką zacząć dzisiejszą audycję. A mianowicie, nie wiem, czy Panie wiedzą, ale jesteśmy sąsiadami. <śmiech> no, oh. teraz właśnie się dowiaduję. Tak, tak, tak. Jestem mieszkańcem Taczaka już wielu, od wielu, wielu lat. I chciałem właśnie powiedzieć, że ten teatr tańca trochę ożywił tą ulicę. Mm -hmm. Jestem mega zachwycony, ile robicie dla miasta w, danym, w tym momencie. Pamiętam e, ulicę Taczaka, zanim e, teatr miał tam swoją siedzibę, zanim otworzyła się tam siedziba. I faktycznie było strasznie szaroburo, mam wrażenie. Ten teatr trochę otworzył, mam wrażenie, tą ulicę i to centrum miasta dla poznaniaków. No tak rzeczywiście miało być, bo na ulica Taczaka była trochę taką zapomnianą ulicą, no gdzieś tam w centrum, ale tak jakby nie w centrum. Yy, niewiele tam się działo. Yy, no i pojawienie się naszego teatru yy, miało to zmienić. Yy, no i cieszę się ze swej strony, ponieważ dosyć długo już tutaj w teatrze pracuję, że pan tak mówi, że tak się w jakimś sensie stało. Na akurat ten yy, festiwal szósta już edycja, to jest taki moment, kiedy jeszcze bardziej y, Polski Teatr Tańca jest obecny na tej ulicy Taczaka, ponieważ 29 kwietnia organizujemy taką akcję uliczną właśnie, y, Narodowe Tańczenie, w której zapraszamy y, do tańczenia wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko ktokolwiek będzie miał y, okazję i ochotę do nas dołączyć, to go zapraszamy, do tańczenia Poloneza w przestrzeni miasta. Także, no właśnie, ta ulica Taczaka y, tego dnia jest też ulicą niejako teatralną, a już na pewno roztańczoną. Jest bardzo roztańczona. Ja przypominam sobie poprzednią edycję, gdy byłem na ulicy i dosłownie cała ulica była zajęta ludźmi tańczącymi, bawiącymi się. Trwało to naprawdę sporo czasu i widziałam same uśmiechy na ustach. No, taniec ma coś takiego y, w sobie, że y, powoduje ten y, zalew pozytywnych emocji. Y, no, myślę, że tutaj Nina potwierdził, że troszeczkę dlatego zajmujemy się obie tą dziedziną. Na, pew na pewno y, samodzielne wykonywanie tańca, włączanie się w jakiekolwiek akcje ruchowe powoduje, no, dobre samopoczucie. Nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. Także... No właśnie, to jest powód, żeby przyjść na nowe tańczenie i powód, żeby wpaść do nas, do teatru. E, tak, tak ja jako kompletny lajk like mogę się z tym zgodzić. Taniec przynosi mi mnóstwo radości. E, chciałbym się zapytać, dlatego, że nowa siedziba teatru e, tańca jest e, otwarta od 2021 roku, z tego co mówi nam internet. E, takie zmiany najczęściej przynoszą nowości. Czy coś się zmieniło w, w funkcjonowaniu samego teatru? No, no to jest cała, cała tutaj długa historia, y, no ale... Y, Rozumiem, że mam mówić krótko, no, y, czyli co tak naprawdę się zmieniło w dwóch słowach? Zmieniło się to, że teatr ma swoją siedzibę, więc miejsce, w których może y, działać na co dzień, robić próby, y, działać w sensie administracyjnym, organizacyjnym. No, a dla widzów zmieniło się przede wszystkim to, że mamy swoją własną scenę i swój własny adres. Także y, o ile w ubiegłych latach, czyli przed tym ty 2021 rokiem, zapraszaliście Państwa na nasze spektakle do bardzo wielu miejsc, między innymi The z Centrum Kultury Zamek. Teraz mamy ten jeden, właściwie jedyny w Poznaniu adres, gdzie gramy, ulica Taczaka 8. Własna siedziba, własna scena, własne miejsce. E, bardzo byłem ciekawy, czy dzięki temu powstaje więcej spektakli takie proste pytanie, ale najczęściej to jakby jest spowodowane posiadaniem własnego miejsca. No myślę, że rzeczywiście y, y, tak chyba jest, chociaż to też taka prawda, że my mamy taką stałą mniej więcej liczbę y, spektakli premierowych tak trzy na rok. Y, czy to się jakoś rewolucyjnie zmieniło? To chyba nie, natomiast na pewno zmieniło się to, że więcej wydarzeń możemy organizować dookoła spektakli, a więc no, na przykład wydarzeń warsztatowych, y, na przykład rozmów działań performatywnych, wystaw no takich rzeczy do których po prostu fizyczna przestrzeń jest potrzebna żeby je zrobić a nie taka wynajęta, w której człowiek może być raz na jakiś czas. Jeśli mogę dodać coś, że mamy również kawiarnię na dole i zapraszamy po prostu codziennie do związania przestrzeni naszego teatru, bo to jest bardzo piękne polącienie starej kamienicy Kiedyś, nie wiem, nie jestem z Poznania, tego nie powiem na 100%, ale słyszałam o tych ludzi, które również mieszkają na ulicy Teciaka, którzy do nas czasami tak zaglądają przez nasze drzewiane, zielone drzwi, że kiedyś to była przychodnia. Tak, dokładnie. I ktoś pamięta nawet, jak rodzice przywodzili za rękę do lekarzy tego dzieciaka, który teraz otwiera nasze drzwi i wiecie tam, za tym żywiamy po prostu to przestrzeń, bo e, naprawdę to połączenie współczesnego takiego designu i tej starej architektury, bo udało się również nam zostawić części o tej e, starej kamienicy, e, co jest takiego, jak drzwi drzwi, na przykład na wszystkie nasze piętra różne takie części drzwiane, które wspierają sufity, również podloga i to wszystko warto, żeby zobaczyć i podziwić się temu, jak to fajnie jest organizowane. No, no właśnie, yy, wspaniale, że o tym mówisz, że jeszcze tylko chciałam jedną rzecz dodać, że nie tylko na spektakle zapraszamy i nie tylko na takie stricte teatralne czy taneczne akcje i wydarzenia, ale również do zwierząt. Naszej siedziby. Można też po prostu przyjść i ją zwiedzić z przewodnikiem, czyli kimś z nas, kto pokaże zarówno te miejsca no, oczywiste dla teatru, jak i takie zakamarki, których no, na co dzień, jak na przykład gramy spektakl, nie pokazujemy. Także zapraszamy też do zwiedzania siedziby Polskiego Teatru Tańca. Ja mogę tylko potwierdzić te słowa, dlatego że mieszkam tam od 2015 roku i faktycznie mam wrażenie, że ten teatr zapoczątkował taką erę remontów na taczaka, taką właśnie, piękną, e, piękną odnowę tej ulicy dało dru drugie życie, więc naprawdę mogę szczerze powiedzieć, że to prawda. Przerwa już za moment. W dzisiejszym Sabotażu porozmawiamy trochę więcej o festiwalu, który się szykuje. Powspominamy sobie, co się działo w ubiegłych edycjach i może zdradzimy, czego możecie spodziewać się w tym roku. Wracamy po piosence. Did you know the odds to be born on this earth? One in 400 trillion, I conquered those odds, yet yeah, I can't conquer. Leaving this house, I eat sleep, scroll, and work. But there has to be more than just me stay In fact, I was thinking there's not enough wine in the fridge to unleash me in this feeling. Some feminine feeling bad, but I mean, I call oh my, my girls and instead SOS, pick a dress, pick a diamond And I dress for I call time call out, send a call out Calling on my baddest women It's about to go down Click, click, click, click Symphony, I need that Click, click, click, click Symphony, I love the sound of a I'm gonna the girls know. I did, I did, darling She's empowered by the sound of us marching Her legs are hiding by her pocket self-arching And this sound reminds me that it's going to be alright you never could have guessed, I started my morning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 I'm thinking through lies Call my girls instead As a witch Make a dress Make a time And I'll dress What we hope What we do Send the call out Send the call out Calling all my baddest women It's about to go down Click, click, click, click Symphony, I need that Click, click, click, click Symphony, I love the, the song all love the girls I did, I did, darling She's empowered By the song of us Mojie Her legs are hurting But her back is still All a chain Yeah, this song reminds me that Jimmy Choo, it's time to open up the closet It's a sad sight to see my Never gather cobwebs. where's why I'm like an alien in every dress I try side. Let me turn my music loud, and pretend it's fine Everything that's hurt me Left to you up on me Am I'm just a product of everything that was done to me Run to me, come to me Someone bring the sun to me I can see the glimmer of the girl Who wants to believe She just needs, she needs just a pet me a pep talk She needs a hug, she needs a dance floor She's got one little I it, send a call out, send a call out, calling on my baddest woman since I've about to go down. Click, click, click, click, symphony, I need that. Click, click, click, click, symphony, I love the song. I love the clothes out. I did, I did, darling. She's empowered by the song of us marching. Her legs are hiding, but her back is still arching. And the sound reminds me Witamy po przerwie, ze mną w studiu Anna Koczorowska i Nina Burnewicz, przedstawicielki Polskiego Teatru Tańca. Piękna pogoda za oknami i mam wrażenie, że na wiosnę Poznań rozkwita, także kulturowo. U Was nie jest inaczej, ale zanim o tym, to mam jeszcze jedno pytanie. W 2018 siedziba to nie jedyna nowość Polskiego Teatru Tańca. Zmieniliście również nazwę z poznańskiego baletu właśnie na Polski Teatr Tańca. Dlaczego? Tak najkrócej mówiąc, to w sumie nie tyle zmieniliśmy tę nazwę, ile zrezygnowaliśmy z jej drugiego członu. Dlatego, że w 1973 roku, kiedy teatr został założony, miał taką podwójną nazwę Polski Teatr Tańca Balet Poznański, z tego względu, że forma tego teatru, Teatr Tańca była oddana w tej pierwszej członie nazwy. Natomiast ten drugi był takim kryptonimem, który informował o tym, że jest to instytucja znajdująca się w Poznaniu. No i też podlegająca w taki organizacyjny sposób Urzędowi Miasta. A dlaczego ta zmiana? No dlatego, że w tej chwili nie podlegamy już Urzędowi Miasta. Naszym organizatorem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, więc ta informacja zawarta w drugim członie nazwy była nieprawdziwa. No i nasz teatr nie posługuje się już w ogóle formą takiego klasycznie rozumianego baletu. Jest teatrem tańca, więc naszym głównym środkiem wyrazu jest y, taniec współczesny. Y, także no, ani nazwa poznański, ani nazwa balet nie pasowała już do Polskiego Teatru Tańca, więc zostało tylko to, co pasowało, czyli Polski Teatr Tańca. Ponieważ jesteśmy Polskim Teatrem, no i Teatrem Tańca w sensie, że y, szukamy teatru w tańcu i tańca w teatrze. Rozumiem, rozumiem. Tak, ja też uważam, że ono obejmuje o wiele większy spektrum tego, a... Tych, tych różnych tańców, różnego aspektu tej sztuki. W internecie też czytałem artykuły na ten temat właśnie, które sygnalizowały, że ta zmiana się wiąże właśnie z rozszerzeniem jakby spojrzenia na teatr w tańca w Poznaniu. To znaczy, tak naprawdę teatr nie zmienił swojego spektrum działania, bo on był teatrem tańca już za Konrada Drzewieckiego, czyli w czasach, kiedy został utworzony, za czasów, kiedy dyrektorem była pani dyrektor Ewa Wycichowska i za czasów naszej obecnej pani dyrektor Iwony Pasińskiej. Ten drugi człon był po prostu niepotrzebny, ponieważ no, on y, wprowadzał w błąd, że mamy do czynienia z jakimś baletem. Y, no oczywiście można by y, dyskutować o tym, y, czy ten poznański nie był jednak jakoś informacyjny, ponieważ teatr dalej znajduje się w Poznaniu. No ale y, jednak no, zbyt duże zamieszanie wprowadzał ten drugi człon, no i po prostu zniknął. Rozumiem, rozumiem. Bardzo dobre rozwiązanie według mnie. Myślę, że to czas, by przejść do głównego tematu dzisiejszej audycji. Szósty Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca. Granice natury, granice kultury. Co oznacza dla Was sam motyw przewodni? Granice natury, granice kultury. Dlaczego tak? Generalnie y, chodzi nam o to pojęcie granic pomiędzy naturą i kulturą, które jest y, też takim pojęciem bardzo mocno utrwalonym w dyskursie filozoficznym, w dyskursie y, kulturowym. My chcemy je y, tym festiwalem trochę zakwestionować i zapytać, czy w ogóle coś takiego jak granice pomiędzy naturą i kulturą istnieją. Granice natury i granice kultury nie istnieją, a już na pewno nie istnieją w samym człowieku, ponieważ człowiek jako istota jest zarówno naturalny, jak i kulturowy. Więc przez pryzmat właśnie tego człowieka, który jest dwoisty, a jednocześnie jeden chcę postrzegać myślenie o tym festiwalu. Jeśli chodzi o takie najciekawsze podejścia do tego, czym mogą być granice natury, granice kultury w spektaklach, no to mieliśmy taką edycję festiwalu, gdzie bardzo mocno skupialiśmy się na takim obecnie nośnym temacie jak y, kwestie ekologiczne, czyli y, no jakby powrót człowieka do natury po to, żeby ją ocalić. W tym roku ba bardziej, bardziej chyba y, skupiamy się na takim najprostszym rozumieniu pojęcia granic, te wątki natury też ciągle się pojawiają, natomiast skupiamy się tak naprawdę na przekraczaniu granic kulturowych, granic państwowych, na międzynarodowości grona zespołów, które do nas przyjeżdżają i na tym, że... Przekraczamy nie tylko granice państwowe, ale też granice kontynentów, dlatego że no, nasza obecna edycja jest bardzo mocno otwarta na Azję. Mamy aż dwa y, y, zespoły, które y, właściwie bloki tematyczne, które y, są y, no, przesiąknięte y, y, tą azjatycką y, kulturą. Y, przede wszystkim mam tutaj na myśli zespół koreański, zespoły koreańskie i twórców, którzy przyjadą do nas z Korei Południowej, ale również trzy performansy japońskie, które z kolei przyjadą do nas z Tokio i no, będą pokazywały taką młodą, świeżą krew, japońską sztukę performensu, która w ubiegłym roku, w 2025 roku została nagrodzona na festiwalu Sai Dance Festival w Tokio. Zobaczymy dwóch twórców którzy wygrali y, ten konkurs, y, y, czyli y, Kari Hikate i Sentena. Y, Także, no, myślę, że y, to jest chyba najważniejsza rzecz, którą y, w tej chwili trzeba powiedzieć o tym naszym festiwalu, że będziemy mogli się spotkać y, ponad granicami, a granice są zarówno pojęciem fizycznym, no bo granice państw również istnieją w naturze, jak i pojęciem kulturowym, bo granice państw to są również granice mentalne. Festiwal to będzie seria spektakli, ale nie tylko. Tak pokrótce, czego jeszcze może się spodziewać e, widz potencjalny, który chciałby przyjść na festiwal? Oprócz tych spektakli, które są zaplanowane, mamy e, spotkanie, które tak cyklicznie organizujemy w naszym e, teatrze, to... E, pod tytułem Wielkie Balety w Tańca. To spotkanie tym razem będzie poświęcone e, baletu Carmen i e, będzie to 25 kwietnia o godzinie 17, wstęp wolny. To znaczy każdy, e, kto zachce, kto mieszka na Taciaka i nie tylko na Taciaka, może przyjść i e, wysłuchać bardzo e, fajną taką dyskusję, prelekcję, e, Porozmawiać na ten temat to i dowiedzieć się czegoś więcej. I e, oprócz e, wielkich baletów e, mamy warsztaty tańca koreańskiego. E, warsztaty będą przeprowadzone przez mistrzów e, z Korei Południowej. E, wstęp bezpłatny obowiązuje rejestracja na nasz e-mail e-mailu Teatru Tańca. Warsztaty e, będą podzielone na dwie części. Pierwsza część to warsztaty z e, które są e, takim rodzajem warsztatów tańca koreańskiego tradycyjnego. E, I druga część to takie oprowadzanie muzyczne, też od e, naszego gościa z Korei Południowej, e, i to wszystko będzie połączone w coś takiego, e, że możemy nauczyć się tańczyć. To znaczy nie na 100%, a chociażby poznać, czym jest taniec koreański od podstaw i um, um, podzwuki tej um, świetnej muzyki koreańskiej w takim żywym wykonaniu. Rozumiem, rozumiem. Tak jak słyszycie, dzieje się naprawdę dużo i wrócimy do tematu zaraz po przerwie. Także nie odchudźcie nigdzie, my napijemy się wody i słyszymy się za moment. Jutra, że może przyjść, że zniknie dziś, Zamieni nas w mgły. Tak boję się jutra, że może przyjść, że zniknie dziś, zamina nas w mgły. Boję się, boję się, przecież nie boję tak z boję spać żaden świat boję się, boję się, boję się, o siebie. Nie z i spad, żaden świat. Tak boję się, i o ciebie, tak boję się, o siebie I o ten czas jak zapomni noc, że musi wstać. Przerwie. To jest sabotaż kulturalny. Przed chwilą mówiliśmy, jak różnorodny będzie to festiwal. Chciałbym się tu zatrzymać na moment i porozmawiać o programie. Mamy sześć festiwalowych dni. W pierwszym dniu zobaczyć będziecie mogli spektakl TOAKA, czyli rumuńsko-polską kooperację. O czym jest to spektakl? No, chyba nie wystarczy... Yy programu, żeby powiedzieć, o czym jest ten spektakl. Naprawdę, bo spektakl powstał ze współpracy Polskiego Teatru Tańca i trzech e, rumuńskich choreografów o międzynarodowej renomie w 2025 roku. I e, jest to w tej chwili jeden z najbardziej odwiedzianych takich spektakli naszego teatru. E, zawsze mamy wypełnioną sołę, bo oprócz tego, że spektakl a, mieści w sobie takie wątki narodowe, to znaczy muzyka rumuńska, Troszeczkę takie kultury rumuńskie, bo naprawdę to AK, ten tytuł, to jest taka duża deska, a, która a, jest. Z jednej strony dzwonem jak kościół ma dzwony to w Rumunii, żeby zezwać na taką mszę ludzi z jakiejś wioski, to po prostu pukają takimi młotkami o taką dużą deskę. I właśnie również taka deska to już trochę otwieram o czym jest ten spektakl. Taka deska również jest omiesiona na scenie i też korzystamy z tej deski. W trakcie spektaklu to znaczy, że e, powstaje e, takie połączenie tradycyjnych rzeczy. Możemy coś dowiedzieć się o tej Rumunii, coś takiego, czego naprawdę ciężko sobie nawet wyobrazić, bo e, taka to no, nie bardzo często słyszymy to słowo tak to w prawda, naszym życiu. I e, dalej ten e, spektakl przeprowadzi widzę można tak powiedzieć, przez historię tego kraju. I jest bardzo kolorowy, bardzo dynamiczny. Jeden z moich ulubionych, bo byłam na nim chyba cztery razy już. To już bardzo dobra recenzja. E, właśnie chciałam powiedzieć, że zauważyłem, czytając program całego festiwalu, jest bardzo wielokulturowy, ale... Jest taki pełen połączeń bardzo ciekawych. Jest to kultura polska zmiksowana z kulturą innych narodów w taki sposób, żeby pokazać nam ją. Jednocześnie mamy bardzo dużo tradycyjnych tańców, bardzo dużo się mówi o tradycji, czy właśnie krajów nieeuropejskich, czy europejskich, połączonych z taką totalną nowoczesnością. Czy to zamierzony efekt był, czy to po prostu jest ten nurt, którym się teraz zajmuje sztuka tańca? To znaczy, ja jeszcze chciałam powiedzieć jedno zdanie tutaj y, odnośnie tego, y, co opowiadała Nina o Otoace, bo to jest bardzo charakterystyczne tego spektaklu, to jest jeden spektakl stworzony przez trzech choreografów, trzech rumuńskich choreografów, Andrzeja Gavrilu, Stefana Lupu i Madeline Dan, z których każdy tworzy jakby jeden rozdział tego spektaklu do Toaki jeszcze wydaje mi się ważne, że mamy trzy, yy, tak naprawdę jeden spektakl, trzy różne wizje tego, czym jest Rumunia i yy, jak może być postrzegana. Ta wielokulturowość w sumie, jak tak teraz myślę, to najbardziej widoczna jest właśnie w Toace, nie? bo ona się spotyka w jednym spektaklu. Jest Polska, trzy różne wizje Rumunii. Yy, w jakimś sensie też yy, w tym spektaklu z Węgier, bo yy, to jest też właściwie spektakl na pograniczu dwóch kultur. Chorograf Maciej Kuźmiński jest yy, We'll Polakiem, nas współpracuje z zespołem z Węgier. No także na pewno jakieś tutaj kulturowe przepływy też są. I też to narodowe tańczenie 29 kwietnia, dlatego, że narodowe tańczenie generalnie to jest akcja, która się opiera na polskim tańcu narodowym, ale w tym roku, ze względu na to, że właśnie gościmy Koreańczyków, będziemy tańczyć ten polski taryt narodowy, czyli poloneza, wspólnie z nimi. To więc wow. to będzie bardzo wielokulturowe wydarzenie. Ja myślę, że warto zobaczyć, naprawdę. I wziąć udział, w to jest akcja, w której zapraszamy Państwa do tańca. Spontanicznego, improwizowanego, niech komu y, serce dyktuje. Tutaj nie chodzi o to, żeby powtarzać jakieś kroki, tylko po prostu poczuć muzykę i stworzyć własnego poloneza. Ja widziałem, w tym roku chcę wziąć udział, więc Koniecznie. Myślę, że się widzimy, myślę, że się widzimy 29. <głos> widzimy i tańczymy. I tańczymy. Na pewno panie zauważą, jak ja tańczę. Będzie to widoczne. No dobrze, właściwie mówiliśmy tylko o pierwszym dniu. W drugim dniu już wiemy, że będzie spotkanie poświęcone sztuce Carmen. Chciałam spytać tylko szybko, dlaczego, dlaczego Carmen? No, mogę powiedzieć w sumie, dlaczego Carmen, y, chociaż akurat to wydarzenie y, to jest element też innego cyklu. Mhm. Y, ono się odbywa w czasie festiwalu, no bo pomyśleliśmy, że y, warto zachęcić festiwalową publiczność, żeby trochę też posłuchała o historii tańca, bo to jest wydarzenie generalnie no taka prelekcja na temat słynnego baletu, jakim jest Carmen, a dlaczego Carmen? No dlatego, że Carmen to jest, no, no poza tym, że znany balet, to no, też taka postać trochę na pograniczu natury i kultury, a może właściwie bardziej bliżej natury, ponieważ no, taka kobieta żywioł, kobieta nieokiełznana, kobieta namiętna, bardzo mocno no, dająca wyraz swoim takim pierwotnym instynktom, instynktom emocjom. Rozumiem. Niestety to musimy się na chwilę zatrzymać, dlatego że przerwa już do nam po piętach. Wracamy za momencik z kolejną dawką informacji i do usłyszenia. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie Robisz to dla mnie Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz Tak długo czekam i jak woda będę cię cała Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz Robisz to Robisz to Kulturalny, a my w studiu rozmawiamy dalej o szóstej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca. Ze mną w studiu Anna Koczorowska i Inna Burnewicz. Przed przerwą rozmawialiśmy o prelekcji dotyczącej e, e, sztuki Carmen, a teraz chciałbym się skupić, e, co będzie dalej, dlatego że po tym spotkaniu mamy jeszcze jeden spektakl. Jeśli się nie mylę, e, z tego co widzę jest to something is resisting. Czy mogę coś więcej usłyszeć o tym spektaklu? Tak, od razu po spotkaniu um, na temat Carmen. Zapraszamy Państwa na duże studio, e, to znaczy na naszą scenę, mhm. na widownię, e, gdzie Państwo zobaczycie e, spektakl w produkcji e, nie wiem takich zespołów e, to znaczy koprodukcję e, Living Space Theatre, to Polska. Ale choreografką tej sztuki jest Olga Rorisz z Portugalii. To wybitna portugalska choreografka prima balerina związana z baletem Gulbenkian w Portugalii. Również założyła Olga własną kampanię i jest autorką ponad 90 dzieł sztuki prezentowanych na całym świecie. Tak. I... E, otrzymała różne przecieżowe nagrody, wyróżnienia i jest e, ma tytuł doktora e, Honorius z Uniwersytetu w Aveiro e, ten spektakl ma taką e, jakby jak e, otworzyć się naszą stronę E, pttpoznań.pl i wejdziecie na taką zakładkę festiwalu od razu cały program festiwalowy można tam przeczytać i e, na stronie Samsung z Resisting jest zaznaczone, że e, spektakl dla widza 15 plus. Tak, dokładnie. Tak. I że e, niektóre częste ciała tancerzy są otwarte, no, to po prostu, że mamy takie ograniczenie wiekowe. Tak, ja rozumiem. I spektakl powstał właśnie w takiej współpracy Olgi Roriusz i Trzech Tancerzy. Jest produkcją taką wspólną, również międzynarodową. 25 to drugi dzień naszego festiwalu. Zapraszamy również e, do oglądania tej sztuki. Warto to zobaczyć i myślę, że ten dzień też będzie taki pełnej y, i wiedzy o sztuce i właśnie te, tej y, satysfakcji wizualnej już po spektaklu. Jeśli mogę coś dodać, to y, no, takie jedno zdanie płynące te wszystkie ciekawe informacje, które tutaj przypomniałaś o Oldze Rolisz, że no, właściwie można powiedzieć w jednym zdaniu, że jest to jedna z największych gwiazd i najbardziej znanych postaci tańca współczesnego w Portugalii, wręcz, wręcz legenda. Y, no i jeszcze y, może takie jedno zdanie y, o tym, jak może interpretować ten spektakl Something is Resisting to jest spektakl o ciele, o ciele, które jest... W różnych sytuacjach życiowych poddawane różnego rodzaju presji czy kontroli, a jednak nie poddaje się jej całkowicie i buntuje się przeciwko tym mechanizmom, które są w stosunku do niego opresyjne. Także, no, jeżeli państwa interesują, interesuje taka tematyka właśnie ciała, pracy ciała i jak ono się zachowuje w takiej sytuacji kontroli i w takiej sytuacji wolności, to ten spektakl bardzo pięknie gra pomiędzy tymi dwoma biegunami. Bardzo aktualna tematyka, mam wrażenie, bardzo potrzebna. Rozumiem, czyli ten drugi dzień jest pod takim Znakiem ciała i cielesności własnej To bardzo fajnie, bardzo fajnie A w trzecim dniu Z tego co czytamy w programie Mamy zaplanowane aż trzy performance. Tak, to są właśnie ci goście z Japonii. Y, laureaci konkursu y, Sai Dance Festival w Tokio. Y, no i jeden gość z ubiegłorocznej y, edycji festiwalu właśnie w Tokio. Czyli to jest taki japoński wieczór, można powiedzieć. To też w odniesieniu do tego, co mówiliśmy o gościach z Azji. To jest ten pierwszy wieczór azjatycki w PTT w ramach festiwalu Granice Natury, Granice Kultury. E, no tak, tak, tak. Właśnie z tego, co doczytałem w internecie, to... E, jest to jakby pokłosie projektu, który miał już miejsce wcześniej, są to e, laureacie pewnego konkursu, czy coś o tym więcej mógłbym usłyszeć? E, tak, to laureaci konkursu w Tokio e, też jest ten e, spektakl, no, tak bo z jednej strony jest trzy performance, mhm. bo naprawdę ten występ e, będzie podzielony na trzy takie części i każda z tych części jest e, wykonana przez innego tancerza albo grupę. I e, ciele z e, Japonii były wybrane przez Joszy Kowaki, taką znaną choreografkę, która zobaczyła ich po prostu na konkursie i zwróciła na nich uwagę, zaprosiła do Polski z takim występem. Oh. I mamy taką okazję zobaczyć tych tancerzy. Też bardzo czekam na to, bo nawet nie wyobrażamy sobie, co to będzie, co nas oczekuje, co zobaczymy. E, pokazujemy to na małym studio, to trochę już w jednej przestrzeni. E, nie, na naszym dużym studiu. I... Um... No, Myślę, że będzie um, również coś innego, międzykulturowego, bo to już Japonia, to laureacje i to już dużo um, obiecuje. A ja jeszcze tylko dodam, że y, nasi goście z Japonii przybędą się pokazywać po raz pierwszy w Polsce, no i jedyny w Polsce. Y, także. No, i na okazja, żeby zobaczyć. No więc taki właśnie, spektakl. jeżeli ją przeoczymy, no to trudno nam obiecać, że jeszcze kiedyś będziemy mogli spotkać się z tymi twórcami. Jasne, jasne. Jestem mega oczarowany. Myślałem, że to był konkurs specjalnie dedykowany, który miał wyłonić osoby, które przyjadą do Poznania. A tu się okazuje, że nie. Że to są to artyści, którzy po prostu zostali docenieni. Tak, zostali docenieni przez jurorów. Jedną z jurorek tego konkursu w Tokio była właśnie Yoshiko Waki, która w nagrodę, niejako dodatkową nagrodę przyznając, zaprosiła ich tutaj do Polski do kolejnych pokazów. No myślę, że to jest też taki przejaw myślenia Yoshiko, który jest z pochodzenia japonką, mieszka w Niemczech, żeby pokazywać tę kulturę, z której się wywodzi, no też w Europie Tutaj w Polsce, a, a, a w Polsce dlatego, że yy, no to też nieprzypadkowo, że akurat w Polsce i w Poznaniu, bo Joszy Kowaki i zespół Body, Talk, to jest zespół, który bardzo często współpracuje z PTT, yy, czyli z Polskim Teatrem Tańca, z nami. No i zrobiliśmy m.in. taki spektakl Romeo St Julia z Anplakt-Traumstadt. Yy, taka wersja Roma i Juli w kontekście pandemii, który otrzymał nagrodę Złotego Jorika na 26 Festiwalu Szekspirowskim. Także no nieprzypadkowo Kowaki, Kowaki, nieprzypadkowo Japonia i nieprzypadkowo akurat te osoby. Rozumiem. Wow. Nie, nie spodziewałem się tego naprawdę. Nie, nie znalazłem tych informacji. Jest to naprawdę fascynujące. Nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją. Dosłownie dwa adresy dalej ode mnie. Więc e, słyszymy się dosłownie za momencik. Do zobaczenia. Do usłyszenia. dobre kiedyś się kończy i nie jest inaczej tym razem. Przed nami ostatnie dni festiwalu, ale zanim to, to jeszcze musimy wspomnieć o jednym wydarzeniu 27 kwietnia, a mianowicie Four Seasons Macieja Kuźmińskiego, który współpracował z Polskim Teatrem Tańca. E, w tegorocznym spektaklu e, zaprasza do współpracy siedmiu tancerzy z środkowej Europy. Co więcej mogę usłyszeć o tym? Aha, no więc to znaczy też, że 26 kwietnia na lewicy odbieramy ekipę tancerzy z Europe Dance I przechodzimy do naszej siedziby, żeby zaczynały próbę, takie przy, przygotowujące przed spektaklem w Seasons. W reżyserii Macieja Kuźmińskiego, wybitnego polskiego choreografa, który również obiecuje przyjechać, żeby zobaczyć i dziecko w wykonaniu tancerzy z Budapesztu. Bo e, ten spektakl sztuka powstała e, to nowotka premiera, która powstała w Budapeszcie. Też taka współpraca międzynarodowa. I cieszymy się, że możemy e, kontynuować tę współpracę z Maciejem, e, który jest e, takim niezależnym polskim choreografem. Tworzy od 2014 roku. i Dzieło tego artysty zaprezentowane naprawdę w ponad 400 razy w 23 krajach. Stopniowo zdobywa różne międzynarodowe uznanie i dla różnych Korea zespołu wytworzyła swoją sztukę. Współpracuje prawie z największymi teatrem tańca na całym świecie. I ta premiera, która powstała w Budapeszce, teraz przyjeżdża do nas. To spektakl Four Seasons. Mhm. Właśnie z tego, co mi się wydaje, jest to kolejny przykład tego, że właśnie ta wielokulturowość gości w teatrze. E, no dobrze. E, no ja jeszcze tylko te... a propos wielokulor to w kulturowości w pewnym sensie powiem, że Maciej Kuźmiński jest myślę najczęściej nagradzanym polskim twórcą, choreografem za granicą. On jest bardzo mocno aktywny właśnie, w sumie nawet bardziej aktywny za granicą niż w Polsce i bardzo mocno doceniany za granicą i y, nagradzany, także no, warto zobaczyć jego kolejną pracę i y, też faktycznie już współpracował z Polskim Teatrem Tańca, y, przygotowując taki spektakl Fabula Raza, inspirowany y, prozą poetycką Edwarda Stachury, ale też, co ciekawe, muzyką Stanisława Moniuszki zrozumiałą w zupełnie niekonwencjonalny sposób i w zupełnie niekonwencjonalny sposób przełożoną na ruch. Tam jest taka scena do fragmentu Halki, gdzie tancerze wykonują układ choreograficzny złożony z takich typowych ruchów współczesnego człowieka, jak na przykład poprawianie płaszcza, otwieranie drzwi do samochodu, poprawianie sobie kołnierza, nakładanie słuchawek, no tam są e, takie e, zachowania e, ludzkie e, uplecione w taką strukturę choreograficzną, która tro trochę to tak wygląda jak e, wideoklip do e, fragmentu Halki Moniuszki, e, zrobiony gdzieś e, na jakiejś poznańskiej ulicy. Także e, no, jeszcze fabule razem na pewno będziemy grać, także e, tutaj e, ten spektakl przypominam. E, no ale na razie zapraszamy na tą koprodukcję z węgierskim z zespołem Central Europe Dance Theater z Budapesztu. Jak ja wydaje mi się, że to była idealna zapowiedź tego wydarzenia. Eee, kolejny dzień, kolejne wydarzenia, mianowicie eee, warsztaty taneczne, ale nie takie typowe, z tego co mi się wydaje, z tego co już słyszeliśmy. Eee, będą to warsztaty tańca koreańskiego. Eee, rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale chciałbym jeszcze raz słuchaczom przypomnieć, co dokładnie się będzie działo. Przyjeżdża do nas Miss Seo Min Seon Również Mr. Lee Kang San I a, Przyjeżdżałem, żeby Również jak Wziąć udział w tym spektaklu W ostatnim dniu Tak i przeprowadzić warsztaty dla Naszej poznańskiej publiczności Warsztaty tańca koreańskiego To warsztaty Z wachlarzami z wachlarzami również koreańskimi. Czy samym do nas pierwszym pytałem: Czy musimy przynieść swoje wachlarze? To powiem, że nie, <grywa> udostępniamy koreańskie Bardzo wachlarze. Dobrze. Nie musicie szukać tam, gdzieś na półkach wachlarzy z jakiegoś wyjazdu nad morze. <grywa> I dla wszystkich chętnych warsztaty darmowe, bezpłatne, również na terenie naszego teatru to przeprowadzimy. A może tak być, że wejdziemy na nasze podwórko, bo nasz teatr ma takie zewnętrzne, bardzo fajne, wyposażone e, podwórko i możemy nawet tam przeprowadzić, ale to będzie zależało od tego, jaka pogoda w tym dniu będzie. Ja mam nadzieję, że będzie bardzo słonecznie. E, przerwa już tuż-tuż, więc zróbmy sobie chwilkę oddechu. Wracamy po piosence. I'm hey. A w studiu ze mną Anna Koczorowska i Nina Burnewicz. Porozmawiajmy jeszcze o przedostatnim dniu, mianowicie o spektaklu Hekate. Jest to spektakl tutaj z polskiego podwórka, który nawiązuje trochę do mitologii greckiej. Tak. Y no, myślę, że wielu naszych słuchaczy kojarzy Gosię Mielech, która jest choreografką tego spektaklu, ponieważ no, ona jest bardzo znana w Poznaniu. Tańczyła też kiedyś w polskim Teatrze tańca. No i też działa jako nauczycielka takiej metody ruchu Ohada Naharina Gaga. Jest certyfikowaną pedagogą tego sposobu pracy z ciałem. Także... Myślę, że wiele osób ją zna i jej osoby nie trzeba aż tak bardzo mocno przedstawiać, chociaż jak już mówimy tutaj o kontekstach międzynarodowych, to warto może wspomnieć, że Gosia jest aktywna nie tylko w Polsce, ale też w Norwegii i na przykład w Indiach. Także znowu mamy takie nawiązanie do jakiegoś no, innego kontynentu i znowu do Azji. No jeżeli chodzi o sam y, spektakl Hekate, to y, no, Gosia zapowiada, że będzie tutaj y, w jakiś sposób balansować na granicy pomiędzy intelektem a intuicją a więc no, na granicy y, natury i granicy kultury, tak jak to też y, mówi y, nazwa naszego festiwalu. Y i na pewno y, możemy powiedzieć, y, że będzie przechodziła przez granicę pomiędzy jednym a drugim. Y, za dużo o spektaklu zdradzać pewnie nie chcemy, ale jeżeli ktoś chciałby poznać przedsmak tego, jaki ten spektakl jest, to zapraszamy do przebogatej galerii przepięknych zdjęć, które y, się przesłała, y, no i które w jakiś sposób zapowiadają też sens i wrażenie, jakie mogą nieść poszczególne sceny. Jest też zwiastun dostępny w sieci, jak Ktoś, a naprawdę polecam, chce zobaczyć, to warto. E, przed nami ostatni dzień, 29 kwietnia, e, finał festiwalu. Mamy dwa wydarzenia przed nami. Jednym wydarzeniem jest wspomniany już wcześniej mój ulubiony e, mój ulubione świętowanie, a mianowicie taniec na ulicy Taczaka. Tak, czyli narodowe tańczenie, które w tym roku będzie międzynarodowe, no bo będzie też z udziałem artystów z Korei. Tak, tak, tak, zapraszamy oczywiście wszystkich słuchaczy i wszystkich znajomych swoich słuchaczy, zaproście wszystkich, e, ale poza tańczeniem na ulicy Taczaka mamy jeszcze jeden ostatni występ, który zamyka cały festiwal, e, co, co możemy usłyszeć o nim więcej? Ostatni występ to występ koreański, spektakl się nazywa Od rytualu do rytmu. Usłyszymy muzykę też w wykonaniu naszego gościa z Korei, to Ali, Kang San. I zobaczymy występy trzech zespołów tańca, które pokażą takie tradycyjne tańce koreańskie. E, bardzo polecam, bo to wydarzenie zawsze taka dawka pozytywu. E, nawet można będzie, chyba wydaje mi się, że tak, dołączyć na końcu do tych zespołów i zatańczyć oh, wow. Bo jak wiemy, bardzo często zespoły koreańskie zapraszają widzów, dołączyć się do nich i zatańczyć wspólnie na scenie. I również nie że w tym roku to samo będzie. I poznamy kulturę koreańską poznamy te różne tańce, które istnieją w tej kulturze i e, również takie solo występy naszych gości to znajdziemy z Seon Myn Seong i Mistera Lykan A ja jeszcze może dodam, że Polski Teatr Tańca y, był zarówno w Korei Południowej, jak i w Japonii. Y, byliśmy w Korei Południowej na y, Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Seulu, a w Japonii na y, m, Światowej Wystawie y, w Osace. Y, światowej Wystawie Expo w Osace. Y, także no zasmakowaliśmy trochę tej kultury na miejscu, jesteśmy jej dalej ciekawi także no jakimś rodzajem kontynuacji jest też to, że zapraszamy artystów z tych dwóch krajów, Korei Południowej i Japonii tutaj do nas do Polski Wow, zapowiada się naprawdę fenomenalny tydzień Właściwie tydzień, bo trwa to aż 6 dni Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie Można kupować karnety Także jeżeli już ktoś wie, że zainteresował się Wszystkim co się dzieje Podczas festiwalu od pierwszego do ostatniego dnia To może sobie kupić karnet I mieć załatwione kwestie No Takie organizacyjne Już potem nie trzeba o nich myśleć Za każdym razem osobny bilet na osobny spot. Ja na sam koniec właśnie mam y, Dwa pytania Jedno pytanie jest bardzo techniczne, mianowicie, gdyby komuś spodobało się jedno wydarzenie, czy może przyjść tylko na jeden dzień? Oczywiście, tak, tak, tak. No to jest wybór. Mamy bilety na pojedyncze wydarzenia i ten jeden bilet taki zbiorowy, no i są też wydarzenia bezpłatne, takiego już tutaj właśnie inna wspominała, czyli warsztaty i to spotkanie o Carmen. Na które trzeba się zapisywać, więc ja bym się śpieszył. Tak, tak. Co można powiedzieć, by jeszcze ktoś się przekonał do przyjścia? No, ja bym powiedziała, przyjdź na festiwal, jeżeli chcecie przekroczyć granice natury, kultury, państw i kontynentów. No my nie mamy granic. Niestety koniec audycji właśnie nas dogonił. Słuchaliście Sabotażu Kulturalnego, a w naszym radiu gościły dziś Anna Koczorowska, specjalistka do pr piarów Polskiego Teatru Tańca oraz Nina Burnewicz, producentka tegorocznej edycji Festiwalu Teatrów Tańca. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja jestem Mikołaj Nalewajko, realizował nas dziś Kuba Mazur i do usłyszenia. To był Sabotaż Kulturalny. Dziwiła 98,6 MHz. Jest 18.57. Basiak Rzostaniak. Zapraszam na serwis informacyjny. Wojskowe zakłady motoryzacyjne będą miały nowego prezesa. Po 12 latach ze stanowiska została odwołana Elżbieta Wawrzynkiewicz. Według informacji zamieszczonych na stronie Radia Poznań, mandaty obecnego zarządu zostaną wygaszone dziś przed północą. To decyzja Rady Nadzorczej, która w konkursie wybrała nowe władze spółki. Elżbieta Wawrzynkiewicz w zakładach pracuje 37 lat. Jako prezes WZ Motów wprowadziła do poznańskich warsztatów niemieckie leopardy i amerykańskie w 2023 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju. Czy wprowadzony niedawno system kaucyjny działa jak powinien? Zdaniem przedstawicieli poznańskich struktur Konfederacji, Polacy są rozczarowani, a system nie działa skutecznie. Podczas zorganizowanej dziś konferencji politycy podkreślali, że od początku byli przeciwni wprowadzeniu recyklingu butelek plastikowych. Ich zdaniem na tym systemie zyskują przede wszystkim gospodarki innych państw. Ten system wprowadzono też po to, żeby ratować gospodarkę niemiecką do Tuskaka, bo tak jak powiedziałem, jeżeli oddamy te butelki w Lidlu, to tylko w Lidlu możemy ten cyfrowy pieniądz, ten kupon, który dostanie wykorzystać. Mówił wiceprezes Ruchu Narodowego w Poznaniu Damian Łybacki. Przedstawiciele Konfederacji przedstawili również sondaż, z którego wynika, że większość Polaków nie jest pozytywnie nastawiona do nowego rozwiązania. Poznańskie sprawy w Radiu Afera. Trwa miesiąc pamięci o narodowych bohaterach walczących o polskość i niepodległość. Patronką tegorocznych obchodów w Poznaniu jest Aleksandra Bukowiecka, założycielka oddziału powstańczego, uczestniczka zwycięskiego powstania wielkopolskiego, jedna z ofiar zamęczona przez Niemców w Forcie Siódmym. Fort VII to pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. W czasie II wojny światowej był miejscem uwięzienia i kaźni tysięcy Wielkopolan. Co roku oddawany jest tam hołd poległym. Podczas zorganizowanej dziś uroczystości wiązanki kwiatów pod ścianą śmierci złożyli m.in. przedstawiciele władz centralnych i samorządowych oraz środowisk kombatanckich. Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6. Wydarzenia pod hasłem Zmieni nasze zdanie to cykl otwartych spotkań politycznych organizowanych przez Patryka Jakiego oraz Tobiasza Bochańskiego reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość. Spotkania odbywają się na kampusach polskich uczelni, co wywołuje kontrowersje o apolityczności tych instytucji. Większość uniwersytetów nie zgodziła się na organizację wydarzenia. Inaczej postąpiła poznańska uczelnia. Jedno ze spotkań odbyło się dziś w Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mówi jeden z organizatorów, europoseł PiS, Patryk Jaki. Generalnie, jeżeli na przykład prowadzi się jakieś zajęcia e, dla studentów, dajmy na to z bezpieczeństwa, no to trudno przeprowadzić moim zdaniem pełne zajęcia bez jakiegoś kontaktu z praktykami. No i wydaje się, że do, to samo, co dotyczy na przykład bezpieczeństwa czy innych dziedzin, powinno dotyczyć polityki. Ciężko rozmawiać, wykształcić ludzi, którzy będą znali się na polityce bez styku z praktyką I cieszę się, że Uniwersytet w Poznaniu nie zamyka możliwości na tego typu po dyskusję. Na spotkaniu pojawiło się wielu studentów. Nie zabrakło także wyborców PiS. Politycy deklarują, że chcą wyjść z bańki informacyjnej i przekonać młodzież do swojej partii. I to był już ostatni serwis informacyjny. Miłego wieczoru.